Witamy, jest 29 sierpnia, wita was Oksza. I Ok Cortez. Kortez <śmiech> chciał powiedzieć Okrze, ale mu nie wyszło. E, witamy was w kolejnym odcinku CellOidu. dzięki, że słuchacie nas, e, dzięki, że byliście na naszej stronie. E, strona to jest, przypominam, celluloid.com. E, nie musicie wpisywać www na początku, to naprawdę nie jest u nas potrzebne. E, zapraszamy was do głosowania w ankiecie, zapraszamy was do komentowania. Jeżeli macie jakieś, jakąś muzykę promocyjną, znacie kogoś, kto chciałby podrzucić muzykę do audycji, też zapraszamy. Możecie nam śmiało podrzucić muzykę. Jesteśmy, jesteśmy chętni. Bardzo. Bardzo. <grytanie> <grytanie> Okej, okay, czas na kilka newsów, które przygotowaliśmy dla Was. Zapraszamy. Ostatnie nasze spotkanie rozpoczęliśmy od newsów, od nowinek filmowych, więc postanowiliśmy teraz również powiedzieć wam parę nowych nowinek. Czepam no. się, czepiam się, Piotrka, że używał że polskie słownictwa. Właśnie, których, których się dowiedzieliśmy w tym tygodniu. A więc z tego, co mi wiadomo, będziemy mieli przyjemność gościć na naszych ekranach jego Szóstkę. No, wspaniale. Właśnie, stalone postanowiły zrobić rok 6. No z tych ciekawszych rzeczy jest takie, że bohaterem, raczej antybohaterem rokiego w trzeciej części był Mr. T, znany z drużyny A. Nie wiem czy on żyje jeszcze, czy on... Żyje, by żyje, parę, żyje, by żyje, żyje z, z drużyny A. Mr. T będzie występował, będzie może nie tyle przeciwnikiem Stalone, bo z tego co nam wiadomo, nie będzie już na, na ringu. Podobno ma prowadzić jakąś restaurację, odbudowywać stosunki z synem i ubolewać nad śmiercią żony. No, wspaniale, rok 6: Mr. T robi placki. Tak. Okay. Więc generalnie roki 6, reżyseria Stalone, scenariusz Stalone, główna rola Stalone. Stalone, tak. Montaż stalony, muzyka stalona. to no będzie fajnie, naprawdę, to będzie warto zobaczyć, naprawdę, my uwielbiamy zjeżdżać filmy, tak jak słyszeliście ostatnio. Okej, okay, dobra, e, kilka ciekawych rzeczy, na pewno wrzucę linka do fantastycznego zwiastuna, którego, do którego, o którym nie omawialiśmy poprzednio. To jest e, zwiastun do Jarhead, e, nowego filmu Mendesa, którego na pewno znacie z, e, jako, jako twórca American Beauty. Jarhead to jest naprawdę jego film o, o, e, Ford, Ford, Ford, Ford, o, o Zatoce, o Zatoce Iraku. E, jest moją, moim zdaniem, fenomenalną obsadą. E, będzie tam Stellan Kalska. Jak się nazywa Stellan Sk. Szwed, szwed, Tak. Skalska, tak. Skalska, Skalska, tak. Skalska. E, Będzie, będzie mój ukochany. E, Jake. Tak. Jake Gyllenhaal. Będzie Chris Cooper oczywiście, którego mogliście oglądać w American Beauty, który tak naprawdę wyszedł na górę. Wywinął się po tym filmie wyżej. Jimmy Fox. Jimmy Fox, Jimmy Fox, tak. I to tyle. No, na pewno warto zobaczyć ten zwiastun. zobaczcie sobie są piękne widoki, są płonące szyby naftowe. Irak jest bardzo plastyczny i to widać w tym zwiastunie. i to nam będzie naprawdę bardzo ciekawy film. Mendes nie robił nic od czasów. Road to Perdition, więc, więc warto będzie to zobaczyć. Piotrek? Słuchajcie, no najprawdopodobniej w najbliższych latach będziemy mieli przyjemność oglądania kolejnych części Sin City i Piratów z Karaibów. Postanowiono zrobić z tego trylogię w, w obu przypadkach. O, wspaniale. O, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. No, jak dobrze, tak dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Eee, no więc tak, Sin City dwójeczka wyjdzie w 2006 roku, Sin City trójka wyjdzie w 2008. Z tego, co nam wiadomo, oczywiście e, Tim, Frank Miller i Robert Rodriguez będą reżyserować. Natomiast e, jedyne na razie to jest pewne z obsady, to fakt, że w Sin City drugiej części będzie Clive Owen. Natomiast jeżeli chodzi o Piratów z Karaibów e, drugą część, to będzie już 7 lipca e, przyszłego roku, e, na ranach amerykańskich. Kiedy to wejdzie w Polskę, to jeszcze nie wiadomo, najprawdopodobniej też z pewnym opóźnieniem. Natomiast e, e, oczywiście będziemy mogli tam zobaczyć naszych wspaniałych aktorów, jakim jest Johnny Depp i Orlando Bloom. No i partnerować będą, o dziwo, Jeffrey Rush. Naprawdę? No tak, to no przecież podobno miał... To jest miał, No właśnie, miał podobno zginąć w pierwszej części, a tu się nagle okazuje, że będzie w kontynuacji. I oczywiście będzie aktor, który, o którym wcześniej wspomniałeś, to znaczy Stellan. Stellan Skalska. Właśnie. Będzie również, będzie jeszcze Jonathan Price i będzie... Jonathan Price, naprawdę, bardzo tak. lubię tego aktora. To jest świetny, drugoplanowy aktor. On chyba wypłynął na teren Juliana. Tak, ja myślę, że tak. Ale to jest też tak, że, że Price, Price jest trochę niedocenianym aktorem. Żałuję, on powinien grać na pierwszym planie. To jest jeden z takich aktorów, który bardzo chętnie obejrzał na pierwszym planie. Pomyliłem, że jest bardzo zdolny ma świetne zaplecze aktorskie, naprawdę potrafiłby zrobić dużo. Ja z kolei zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Mówiłem o Chrisie Cooperze, który zrobi się teraz bardzo popularny. Najwyraźniej powstaje z nim nowy film. Film będzie opowiadał, jak podaje Hollywood Reporter, będzie podobał jeden z największych afer FBI ostatnich lat o tak zwanym Krecie, który pracował w FBI pod koniec lat 70. Będą w nim grali właśnie Chris Cooper i Ryan Philip. Ryan Filipi i Chris Cooper to jest wystarczająco ciekawa kombinacja. Natomiast co mnie bardziej interesowało w tej wiadomości, którą zobaczyłem na Hollywood Reporter, to było to, że będzie narysował Pan G. Ray. Nie znacie Pana Pilego Ray'a. Ja go też nie znam. No chyba, że jesteście naprawdę fantastycznie zainteresowani kinem amerykańskim. Pan G. Ray zaczął od reżyserii Barw Nocy. Piotrek, pamiętasz Barwy Nocy? To e, jest Barwy Nocy. Taki thriller erotyczny z Bruce'em Tak jest. Ceką charakterystyczną A. filmu barwę nocy było to, że Bruce Willis pokazał w tym filmie Fiota. Tak. Co wszyscy krytycy odnotowali z lubością. Te Kirk Willis zrobił też świetny film, który się nazywał Wojna Harta bardzo przyzwoity, naprawdę bardzo przyzwoity film czym... tam nie pokazywali tam nie pokazywali Fiuta już nie to pokazywali. ciekawe ale chyba myślę, że chyba nie było okoliczności, żebym mogli go pokazać potem zrobił świetny, naprawdę fenomenalny film z Kingsleyem um, o no, wojnie psy, znaczy o, o, o trenowanych p, jak to, jakby to powiedzieć trenowanych w tak? suspect zero który raczej nawet nie przeszedł przez polskie dopuszczalnie wideo chyba i teraz robią właśnie, zrobił właśnie, skończył, możecie zobaczyć, ja też dam, spróbuję podać linka do zwiastunu planu lotu z hostel, najnowszy film właśnie Bielego Leja. No i to się zapowiada naprawdę fajnie. Cooper i Filip to może być ciekawa kombinacja i bardzo chętnie chciałbym to zobaczyć. No, no ja skończyłbym chyba na informacji, że pan, który się nazywa Tom Szedeig, Realizuje kontynuację swojego poprzedniego filmu, jakim był Bruce Wszechmogący. Ale nie mamy tej przyjemności oglądać po raz kolejny Jimmy'ego Kareya, ani e, dziewczyny grającej jego. E, Dziewczynę, Jennifer Aniston. <laughs> Natomiast będziemy mogli sobie zobaczyć Morgana Freemana w roli boga e, i mało znanego mi e, Steve'a Carella co ja słyszałem, to jest komik, tak? Tak, on tam podobno się produkował w Saturday Night Live, okay. ale nic poza tym nie wiem. No, podobno jeszcze występował w Niespornej Zuzi, okay. uh, ale poza tym postać dla mnie jest zupełnie pustą, enigmatyczna. Zobaczymy, pustą. jak mu wyjdzie. Zobaczymy. E, jeszcze, jeżeli chodzi o... Zobaczmy dzisiaj w o przynajmniej ja zahaczam o takich miary tych samych aktorów. Mówiłem o J.G. którego uwielbiam. Jake Hillenhall, jak się okazuje, będzie grał w najnowszym filmie się Finchera, który będzie oparty podobno na, na autentycznych wydarzeniach, o jakimś, na jakimś, na jakimś pościgu, o za manikalnym za mordercą. O, to niespodzianka, prawda, w przypadku Finchera? Bardzo. Zupełnie bardzo świetnie, że to się taki film. W każdym razie um, film będzie się nazywał Zodiak. Um, będzie bardzo ciekawie obsadzony, ponieważ będzie Robert Downey, Jr., który już chyba wyszedł z nałogów i zaczął grać znowu, w, w, znowu jak ja mówiłem, Jake Hall, Mark Ruffalo i Anthony Edwards, którego na pewno pamiętacie ze tego dyżur. Um, Edwards jest tak od których troszeczkę nie udziela, um, poza takimi małymi wejściami w filmach, bo zobaczymy jak to wyjdzie. Um, może być naprawdę fajnie, feature dawno nic nie i myślę, że to będzie bardzo interesujące. Um, ja myślę, że to koniec newsów. Um, teraz poczęstujemy Was, ponieważ będziemy nie powiemy nie powiem Wam, co będziemy recenzować za chwilę, e, ale powiemy Wam, że to będzie to komedia romantyczna. Tak, niespodzianka. E, dlatego dzisiaj troszeczkę zejdziemy z tonu e, i zrobimy to trochę spokojniej, trochę ciszej. E, to jest utwór, który bardzo zrobił e, się popularny ostatnio w Internecie. To jest dziewczyna, która może trochę będzie Wam przypominała to Yamos. Nie wiem czy kojarzycie takie tematy. E, dziewczyna się nazywa Adriana Thorpe, a utwór się nazywa Fly, Fly, Fly. Jamos. Done. To była Adriana Thorpe, Fly, Fly, Fly. Link jest, będzie oczywiście w notatkach do audycji. A teraz, jak wam obiecywaliście, będziemy recensowali film. To jest A Lot Like Love, czyli... Zupełnie jak miłość. Zupełnie jak miłość, jak powiedział dobrze Piotrek. A Lot Like Love chyba przeszedł już przez nasze kina, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że już przeszedł. Nie ma już go w kinach. Nie ma już? Wydaje mi Nie, się, że może jest jeszcze... gdzieś tam przebrają. Lot Like Love. Komedia romantyczna, jak już mówiliśmy. W rolach główny Aston Kutcher, którego widzieliśmy... No, który tak naprawdę debiutował w różowych latach 70 -tych. Wydaje mi się, że tak się nazywa ten serial po polsku. To jest The 70s Show. I... Dziewczyna, którą bardzo lubię. Amanda Peet. Amanda Pitt. Um, aktorka, która tak naprawdę. To jest ciekawe bo to jest fuzja um, kompletnego amatora z zawodową aktorką. Dziewczyną, która tak naprawdę od ósmego roku życia się uczyła aktorstwa. Um, Piotrek, jakieś wrażenia, bo ja będę mogę nawijać długo. E, słuchaj, jakie są wrażenia, ale akurat po samym filmie. Po samym filmie. To jest świeże tak myślałem. Mhm. Kiepskie. Wydaje mi się, że... E... Ale masz zarzuty do aktorów, do scenariusza? Bo ja mam więcej zarzutów do, do scenariusza niż do aktorów. Więcej do, do scenariusza samego. Tak. tak. A to uh -huh. w ogóle scenarzysta, którym jest pan e, Colin Patrick Lynch, jest debiutantem, debiutantem uh -huh. w, tej, w tej kwestii. To nieźle mu poszło, uważam, jak na debiutanta. Jak na debiutanta. Ja, według mnie, on powinien wrócić do trzaskania epizodów, bo on raczej jest aktorem takim trzecioligowym, który, którego największym sukcesem jest Terminator 2 i Telefon. Mhm. I to był naprawdę tak duży ogon, że kompletnie tego kolesia nie, nie z tego z tych filmów. Aha, okay. to znaczy powiem tak, mnie się wydaje, że, że ten film jest bardzo sztampowy pod pewnymi względami, jeżeli chodzi o scenariusz. To jest na pewno bardzo prosta historia. Dziewczyna i chłopak spotykają się w samolocie, ona go przeleciała, mu się to podobało, ona jest dziką, namiętną kobietą, która szuka swojej, swojej drogi wśród rockmenów i, i dragów i, i nie jest gotowa na związek i w ogóle, I oni się schodzą, później, rozchodzą. Zasada żurawia i czapi, schodzą się i rozchodzą, tak? Tak, a później e, cała historia jest e, jakby spotkania jednodniowe mm, na przestrzeni jasne. wielu lat. Jasne, jasne. Co trzy, pięć lat. Jak, jak mogę coś powiedzieć, co bardzo, co bardzo przypomina mi... Kiedy Harry poznastali. Też, też, tak, tak. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, też bardzo to przypomina Cztery i Pogrzeb. Bardzo możliwe. Bardzo Ale właśnie to wesela, to... Trakt... Mhm. Ja to uważam za minus tego filmu, że... wtórność. Tak. Mnie konstrukcja nie przeszkadza, szczególnie, że była powtarzana już wielokrotnie w różnych filmach, co jak widać się sprawdza. No wiesz, mi się wydaje, że ja wolę oglądać Kiedy Harry Poznał sali, a taki film. Kiedy Harry Poznał sali, to jest troszeczkę inna liga. Wydaje mi się, że na pewno to jest inna liga. No ale w porządku, dobrze. Rozmawiałem z Piotkiem za pierwszym razem, kiedy kazałem mu film obejrzeć i Piotek mi powiedział, że przygotował jakieś ostre baty na Stanakulczera. I teraz uwaga, no, może będzie miał coś do powiedzenia na temat stanu Kuczera. To znaczy, mi się wydaje, że ten aktor jako najbardziej cenię z Efektu motyla. Ojej. To jest jedyny film, który według mnie... Jest... Dlaczego go cenisz z Efektu motyla? On się tam nie, nie nagrał. Tam tak, nie ale to jest jedyny specjalna... film, który, którym, którym on mi odpowiadał. Uh -huh. Był fajny. Uh -huh. a, a reszta filmów Słuchaj, żańcy... A to nie był chyba nawet jego zasługa, jego umiejętności aktorskie. Po prostu może, może taki fajnie oglądalny film. No. Wiesz, że, że pan Josh Hartnett wygryzł go z roli w Pearl Harbor? Tak, naprawdę? naprawdę? A Son Kutcher miał grać? No. <laughs> o matko. Nie, nie, no tak. Znaczy, obaj są właściwie aktorami tej samej klasy, no więc... Inaczej. Wiesz, co mi się podobało w tym filmie? To, to Założę też, parę osób zauważyło to na różnych forach dyskusyjnych, że w paru scenach, tam była taka scena w samochodzie i była druga scena w restauracji chińskiej, mhm. pamiętasz? W paru scenach, ja nie wiem, czy to były improwizacje, ale wyszło bardzo naturalnie. Ale scena w restauracji była... Nie ma. Troszeczkę tak. Troszeczkę tak i, i to było naprawdę fajne. To były dwie sceny, w których widać było, że dobrze dobrali aktorów, bo naprawdę aktorka z dużym doświadczeniem i aktor ze. No, nie, nie było z ale, ale wiecie, wiecie to niezłe doświadczenie. znaczy dobra chemia. Ale wy co to znaczy? To znaczy, że skoro w scenach, w których ich tekst nie obowiązywał, byli rewelacyjni według ciebie. Tak, tak. To znaczy, że scenariusz im przeszkadzał. Możliwe. Możliwe. Ja nie mówię, że ten scenariusz jest fenomenalny, bo tak naprawdę e, tak. Ja myślę, że oni byli troszeczkę ponad ten film. To znaczy. E, ta chemia była na tyle dobra, że napędziła jakby moje dobre nastawienie do tego, do tego filmu. Amanda Pitt, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ma troszeczkę wizerunek podobny, ja nie wiem czy to jest dobre skojarzenie, przypomina mi wczesną Winona Ryder. To jest taka dziewczyna, która gra takie ciemnowłose, zagubione, hipiski nowoczesne, szukające jakiejś swojej drogi w świecie, coś takiego. Pit ma taki wizerunek... Um, ja ją cenię pomno... za, tożsamość, za tożsamość. Za tożsamość jej cenię. Za tożsamość, za tożsamość ją cenię. Ona sobie zagrała tam w tożsamości rolę byłej prostytutki i bardzo dobrze jej to wyszło. Poza tym bardzo lubię ten film. Naprawdę. Znaczy, ja z, ze wszystkich ról Andy Pitt pamiętam film, który się nazywał Igby Goes Down. To jest film z, z Claire Dance, z Goldblume'em. Bardzo... No, naprawdę bardzo fajnie, dający się oglądać. Pullman, Sarandon, do, bardzo dobra obsada. Uh, I Pete też tam miała rolę takiej właśnie takiej kobiety niezdecydowanej. Trochę takiej, no nie powiem fan fatal, bo to jest za duże określenie, ale, ale takiej kobiety, która, która właśnie jest, jest jakaś taka tajemnicza, dziwaczna, nieprzewidywalna, jakaś taka szalona. Okej, okay, okej, okay, ale. Ona nie zagrała, tyl, ty, nie zagrała tylko w takim filmie, ona jeszcze grała w dwóch częściach z Bruce'em Willisem, w czym The Whole Nine Yards. yards. Ach, rzeczywiście, miała tam taką, tak, tak, tak, tak, tak, pamiętam ją. Tak, no i to było bardzo kiepskie filmy. Tak, to było kiepskie, ale co, co ciekawe, Whole Nine Yards podobno wybiło ją bardzo do góry z tego, co czytałem, bo ona wcześniej grała dobre rzeczy, ale grała generalnie ogony. Znaczy może nie były fantastyczne rzeczy, ona debiutowała w serialu telewizyjnym, który, którego u nas chyba nie było i to jest Jack and Jill. To jest serial z tak naprawdę początku lat 90., który trochę nie wyszedł. On się skończył po jednym sezonie czy po dwóch, nie chcę, nie chcę kłamać. To po jednym. Po jednym, okej, okay, Jack and Jill, nie najlepszy serial, widziałem dwa odcinki. No, w każdym razie ona przez chwilę siedziała cicho. I wtedy było Honestly, wydawałoby się rola taka troszeczkę, no, no nie wiem, no nie dająca specjalnych szans. No i tutaj teraz zaczyna się rozkręcać. No ty wiesz, słuchaj, skoro ty mówisz na temat aktorów, którzy się nie nagrali, a którzy mieli duży potencjał, uh -huh. który można było zauważyć w tych dwóch scenach, które wcześniej opisałeś, uh -huh. to ja może powiem, że ci aktorzy zostali nominowani do nagrody Teen Choice. Czyli coś można wytłumaczyć jako... Znaczy, wybór... na Kutschera rozumiem, no. Ale słuchaj, właśnie, uh -huh. i to jest dla mnie niesamowite. Uh -huh. Dlatego, że jak ktoś mi mówi, że dany film do, zdobył Złotego Niedźwiedzia, to ja wiem, że został y nagrodzony albo doceniony w Berlinie, uh -huh. jak Złotą Palmę, to w Cannes. Ale to jest? Z tego, coś w rodzaju takiej, takiej złotej maliny, Tak może nie, nie, nie, nie, nie, nie. Z tego, co ja czytałem, to e, tam zostali docenieni za to, za swoją Aha. pracę, ale po prostu ja uważam, co to jest tincture? Co, co to jest za nagroda w ogóle? Kto to przyznaje? Jakaś, nie wiem, zespolona rada nauczycielska Stanów Zjednoczonych? No tak, to jest dziwne, rzeczywiście, tak. Że według mnie to jest na no, wodę na spodomontaż. te to nadają, no. Nie. Tak, znaczy, nie, nie, nie, nie sądzisz? Albo jakieś amerykańskie no. bravo, girl. No coś bo, takiego, tak. Nie, słuchaj, bo mnie się wydaje, że to jest to mydlenie ludziom o oczu. Że w momencie, kiedy e, młody człowiek zagląda sobie do internetu, do gazety i sprawdza i dowiaduje się, że ten film i ci aktorzy zostali nominowani do Teen Choice, to myślisz sobie, no tak, ja też jestem nastolatkiem, to ja pójdę na ten film. Nie, ja myślę, że tak ludzie nie myślą. Myślę, że to jest bardziej odstraszające niż, e, e, niż, niż pobuczające. No, dla mnie tak. Ale słuchaj, e, w Teen Choice dostał nagrodę właśnie Aston za scenę grania, odgrywania piosenki bonzowi. A, no tak, rzeczywiście, tak. No trochę, no, nie radził sobie, ale no, no jakoś tam sobie poradził. No. Ograł to. Ograł to, tak. Ograł to. tak, tak. I wiesz co jest dla mnie zaskakujące? Zaskakujące jest dla mnie to, że e, może dlatego, że scenariusz był bardziej e, z, zabudowany lepiej e, na roli Kuchera, e, dla mnie niesamowite jest to, że tą przemianę, którą niby mieliśmy widzieć w tym filmie, tych bohaterów po tych paru latach, widać bardziej po grze Czera niż, niż, niż, niż, niż po grze Amandy widać bardziej, że on się, znaczy jak porównasz sobie jego na początku i jego na końcu, kurczę to jest aktor którego strasznie się niszczy cała amerykańska krytyka go niszczy za to, że jest, że jest marnym aktorem i to jest fakt, on jest nieszkolonym aktorem i to widać, to widać, że on jest naturalny Jedyne z tego co jest znany to fakt, że jest Demi Moore tak, to rzeczywiście tak. Tak. celuloid show, w którym usłyszycie też ploteczki <laughs> okay. słuchaj, wydaje mi się, że nie, to on nie jest dobrym aktorem tak to ma ja jest. nie mówię, że on jest dobrym aktorem, ale mówię, że się rozwija że robi się, że może być inaczej, powiem ci jedną rzecz ciekawą założę się z tobą, że będziesz go oglądał kiedy będzie miał 40 lat i może być naprawdę ciekawym aktorem. Nie musi być świetny warsztatowo, ale może być bardzo ciekawy jako aktor, jako człowiek. Słuchaj, no, no oczywiście może się nauczyć, ja nie przeczę, no. ale wracając do tego, co powiedziałeś, że w jego przypadku przemiana była bardziej widoczna. Słuchaj, on skrócił tam włosy. Nie, nie, to nie o to chodzi. Nie, nie. nie. To... <słuchaj> Piotrek mnie podpuszcza. Nie, nie, ja myślę, że on, że on... Jeżeli wyszlibyśmy z poziomu szamba, z którym jakby mieszają go Zachodni krytycy, to, to jakby wyszedł z tego poziomu, jakby, znaczy, wychylił głowę, no, jeżeli to jest szambo, to. to słuchaj, jest teraz... słuchaj, a propos tego filmu, to grzechem byłoby nie wspomnieć, że reżyser Nigel Cole wcześniej zrealizował dziewczynę z kalendarza. Tak, tak, to jest rzeczywiście to jest bardzo duży jego sukces, tak? I, bardzo, bardzo duży sukces, i według mnie ten film, zupełnie jak miłość, to był krok do tyłu dla niego. Um, on się odnalazł w tych historii to, tych starszych to nie, ja pan. Myślę, że to chemia, Okej, okay, dobrze, zakończmy tym. Ja myślę, że ta chemia, e, którą oni mieli, znaczy to nie, nie musisz się z tym zgadzać oczywiście, natomiast ja myślę, że ta chemia, którą oni mieli, to nie było coś, co, co oni sobie wymyślili, to było coś, co on wyreżyserował, to było coś, na co on miał wpływ podczas castingu i ja myślę, że to coś, to jest sukces. Nie wiem, czy to jest e, jakiś absolutny jego sukces, ale e, i czy to jest coś, co jest gorzej, gorsze, czy, czy, czy, czy, czy, czy lepsze od Dziewczyn z Kanadarza. A, a ja myślę, że to będzie ciekawy reżyser i warto oglądać jego następne filmy. Gatunek Jak najbardziej. A, gatunek komedii romantycznej to jest trudny gatunek. Ja myślę, że to, to nie jest tak dla... No Piotrek, jakaś ocena na koniec. Truja. Truja. Bez Trója. niczego. Nie, no słuchaj, nie, nic mnie zachwyciło. Ja jestem za tym, żeby on realizował dalej sobie filmy starsze o panach. Mm. Starsze ja, ja myślę, filmy... że o, znowu... Znowu... <grym> <grym> <grym> znowu znowu, będzie to u mnie 3 plus 4 dni i się potem zdecyduje, bo... Bo, bo naprawdę nie jestem w stanie, ja nie wiem, czy to tak naprawdę był film, który zasługiwałby na miano dobrego filmu. No ale dobrze, no, zastanowimy się. Jaka jakby. będzie to, Twoja recenzja i moja, to dowiemy się w, na stronie celluloid.com, na którą Was serdecznie zapraszamy. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie The Island, trochę zdradzę, wyspa. O. Liczę na to, że piątek pójdzie i zobaczy, bo ja już widziałem no i trochę się przejedziemy może po Iwanie McGregorze i, i filmie który zrobił podobną fatalną, niesamowitą klapę w Stanach no i to tyle na razie się z wami żegnamy do przyszłego tygodnia może wcześniej może. zobaczymy jak nam się uda Na was Cortez i Oksza a ja teraz zapowiem króciutko szybki utworek który dla was przygotowałem to jest kolejny mashup, nie mogę się pozbyć mashupów, ale poprzedni mashup się bardzo podobał z tego, co słyszałem, więc... Powiedz co, to jest mashup. Mashup może? to jest, właśnie już w poprzedniej edycji to, to jest, to jest po, połączenie kilku piosenek. Dzisiaj posłuchacie sobie mashupu, który... Nie pamiętam już, kto przygotował, ale wrzucę w show notes. Ten mashup to jest pomieszanie... Toxic Britney Spears. Tak, tak, słyszę już tłumy rzucają we mnie kamieniami, ale to nie to, to nie to. A nieraz o usłyszycie Britney Spears, natomiast świetnie wykorzystany jest producencki podkład z uh, Toxic uh, i to jest połączone z Love Shack, uh, B-52. Uh, teraz uh, dla Was specjalnie uh, Toxic Shack, B-52 i Britney Spears zagadnijadnia tu razie yes Na razie. at the